wygrywając na zamontowanych w nim organach przerażające melodie. Oczywiście nie zawsze nawiedzenie ma charakter tak demoniczny. Ciekawy przypadek w swojej książce Świecie zjaw i mediów przytoczył Krzysztof Boruń. Opowiada on o Zenonie Tycholskim, polskim pilocie w służbie raf w który w czasie II wojny światowej nocował w starym pensjonacie prowadzonym przez dwie staruszki w Gaysenboru. idącego spać żołnierza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 W Polsce najbardziej znany był przypadek Joasige Sosnowca, o której już Państwu mówiłem. I jednak moi drodzy, problem z partygajstem polega na tym, że nie do końca możemy mówić tu o nawiedzeniu. Hałaśliwe duchy to zwykle przypadki spontanicznej manifestacji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 złoża śmierci. że pozdrawiam i do usłyszenia. Produkcja i realizacja portal infra wwwinfra.orgpl.